Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Dzisiaj Adaś zrobił taki wstęp, że on będzie korelował z tym, o czym chciałbym mówić dzisiaj. Nawet niektóre rzeczy mi ukradł, że tak powiem. Najwyżej usłyszycie jeszcze raz. Chciałbym mówić o chrześcijańskim optymizmie dzisiaj. Oczywiście wszystkiego nie powiem. Nie pamiętam, żeby był jakiś temat, który bym wyczerpał. Po prostu to jest niemożliwe z jednej strony, z drugiej strony ja mam jeszcze te, takie nastawienie, że wiecie, że ja jakiś temat rzucam, o jakimś temacie mówię, al, ale jest zachęta do tego, żeby w, we własnym zakresie również szukać i rozwijać to, o czym kaznodzieja mówi, jakby we własnym życiu. Jak z reguły to czynię, zacznę od, op, od definicji. Definicja optymizmu ogólnie, jaką można znaleźć na przykład w, w internecie, Optymizm jest to ciągłe, pogodne patrzenie na swoje życie, patrzenie z nadzieją w przyszłość, przekonanie, że wszystko będzie dobrze, patrzenie na życie w jasnych, nieciemnych barwach. To jest taka ogólna definicja optymizmu. Ja troszeczkę więcej powiem na temat chrześcijańskiego optymizmu. Myślę, że on się troszeczkę mo może różnić od y, takiego optymizmu, w jaki rozumie go świat. Ale generalnie wiecie, jest tak, że badania wykazują, że warto być optymistą, ponieważ optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, utrzymują szczęśliwe relacje i nawet dłużej żyją. I w zasadzie jest tak, że niewielu ludzi rodzi się z wrodzonym optymizmem. Łatwiej jest być pesymistą. To jest jakoś tak w ludzkiej naturze wbite, że ma, że człowiek, w większości ludzie mają skłonności do tego, by patrzeć na życie z pesymizmem. Optymizm jest więc czymś, czego trzeba się uczyć. Również dotyczy to chrześcijan. Jest właśnie jakoś tak, że łatwiej jest myśleć pesymistycznie, łatwiej się jest zarazić pesymizmem, prawda? Gdy ktoś nam zwiastuje jakieś negatywne nowiny, jakiś pesymizm, gdy mówi negatywnie, nam również łatwo jest się tym zarazić. Trudniej jest kogoś zarazić entuzjazmem czy też optymizmem. Tak więc można powiedzieć, że pesymizm jest w jakiś dziwny sposób bliższy ludzkiej naturze, mimo że każdy z nas chce być optymistą, zdaje się. Tak? Nikt chyba nie chce w świadomy sposób być pesymistą. Jeśli mo, możemy wybrać, to wolimy być optymistami, nie pesymistami. I takim tekstem bazowym na dzisiaj, do którego może nie, niekoniecznie będę sięgał z dwóch powodów. Z Pierwszy jest taki, że jest dosyć rozległy, a drugi to taki, że jest nam dosyć dobrze znany. To jest historia zawarta w IV Księdze Mojżeszowej w 13 i 14 rozdziale. Tam jest taki epizod z wędrówki Izraela, kiedy kiedy Mojżesz wysłał dwunastu zwiadowców do Ziemi Obiecanej, prawda? Tam był również Kaleb i Jozue. I to jest właśnie historia taka, że wiecie, oni poszli do, do Ziemi Obiecanej, spędzili tam 40 dni, wrócili do plemienia Izraela, do, do całego narodu żydowskiego i zdali sprawę z tego, co widzieli. I, i sprawozdanie Jozułego i Kaleba bardzo się różniło od sprawozdania dziesięciu zwiadowców. Wszystkich dwunastu zwiadowców widziało dokładnie to samo. Doświadczyło, można powiedzieć, tego samego, lecz różniło ich to, że różnie zinterpretowali to, co zobaczyli. I dziesięciu zwiadowców to, co zobaczyło, zobaczyło w ciemnych barwach, natomiast Jezułę i Kaleb zobaczyli siebie obiecaną w zupełnie innych barwach. Ja myślę, że to jest jedno z miejsc w Biblii, gdzie optymizm stał się z pesymizmem. My pamiętamy, że Jozue i Kaleb mówili, tak, tam jest, są fantastyczne ziemie, niesamowite owoce, nawet w dowód przynieśli winogrono, potężne winogrona, potężne owoce. I jaka była różnica? Dziesięciu zwiadowców powiedziało, tak, tam jest cudownie, ale są tam potężni wojownicy, są tam ogromne warownie, jesteśmy jak szarańcza, nie mamy z nimi szans. Josue i Kaleb powiedzieli, tak, są tam potężni wojownicy, są tam, są tam potężne warownie, ale ponieważ Bóg jest z nami, pokonamy ich. I to jest różnica w spojrzeniu. To jest optymizm kontra pesymizm. Optymizm, żeby dokładnie wyjaśnić, czym ono jest, Warto czasami się zastanowić, czym optymizm nie jest. Optymizm to nie jest bezmyślna wiara, że w życiu zawsze wszystko się ułoży pomyślnie. Optymizm to nie jest życie w jakiejś fałszywej iluzji. Nie chodzi o to, żeby widzieć na siłę coś dobrego w czymś, co złego nas spotyka, co dotyka, i udawać, że wszystko jest ok, że wszystko w porządku, jest pozytywnie wyznawać itd. Po prostu, jak Cię boli, to płaczesz i to jest normalne, i to niekoniecznie oznacza, że jesteś pesymistą, to optymizm to nie jest jakaś sztuczna radość ani granie radosnej osoby, kiedy w środku cię boli. Wręcz taki sztuczny, fałszywy optymizm może spowodować, że w końcu taka osoba pęknie, coś w niej pęknie, kolejny raz zderzy się ze swoimi rozczarowaniami i fałszywymi oczekiwaniami i, i wtedy się zacznie kryzys. Prawdziwy optymista to człowiek twardo stąpający po ziemi, trzeźwo oceniający sytuację realista. Jozue i Kaleb byli realni, oni byli realistami. Oni widzieli, oni widzieli te olbrzymy, oni widzieli, widzieli warownie, ale wyciągali inne wnioski. Optymista doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że świat jest, go otaczający jest niedoskonały, jest światem, gdzie miłość się kończy, gdzie ludzie zawiodzą, zawodzą, że jedni ludzie wykorzystują innych, gdzie chorzy umierają, gdzie dzieje się niesprawiedliwość, gdzie generalnie świat nie jest jakimś rajem. To dla optymisty jest informacja, że optymisty rzadko zaskakują trudności. To, że jest trudno na ziemi, że zdarzają się jakieś problemy, że spotyka ich jakiś problem. Nie, nie zadaje pytań, no jak to przecież życie miało się układać tak pięknie. Optymista to, to ktoś, kto łączy właśnie realizm i to, co go spotyka, przyjmuje z głęboką nadzieją, że mimo to mogą spotkać go dobre rzeczy i nawet z tego, co jest przykre, bolesne w jego życiu, może wyjść coś dobrego. I to jest, coś, co, to jest coś, co w chrześcijaninie optymiście powinno być jakby pierwsze się narzucać. To, to, to taki sposób myślenia. Optymista to ktoś, kto uważa siebie za kogoś, kto potrafi znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. My widzimy tych dziesięciu zwiadowców miało taki pod, podstawowy problem, że oni napotkali trudność. I mieli ochotę opuścić ręce, po prostu. To była ich odpowiedź na to, co zobaczyli. Natomiast Jozue i Kaleb, mimo że to, co zobaczyli, prawdopodobnie nie, na, nie, na, nie napawało ich jakimiś dobrymi uczuciami, prawdopodobnie widzieli przeciwnika, widzieli skalę problemu jakby, ale było w ich myśleniu, była ta myśl, że jest to do rozwiązania, że jest to do do pokonania. Tak więc Jezua i Kaleb, mimo że widzieli trudną sytuację, widzieli, że jest możliwe wyjście z sytuacji. I oni prawdopodobnie nie wiedzieli, nie mieli konkretów, jak wybrnąć z tej sytuacji. Wiedzieli tylko tyle, że mają Boga, który jest potężny i, i, i który jest w stanie dać rozwiązanie dla tej sytuacji. Tylko tyle prawdopodobnie wiedzieli. A, ale myślę, że to, to skłoniłoby ich do tego, żeby szukać konkretnych rozwiązań, jak pokonać tych olbrzymów. I to jest ta podstawowa różnica. Tak więc musimy się nauczyć, że kiedy napotykamy mur, potrzebujemy się cofnąć kilka kroków i szukać drogi obok lub nad przeszkodą. I po, po trzecie optymista szuka wielu możliwych rozwiązań, nie tylko jednego. To ktoś, kto, kto spróbuje jednego rozwiązania, i jeśli ten sposób nie działa, szuka następnego. I szuka do tej pory, aż znajdzie właściwe rozwiązanie. To, kto, to ktoś, kto się nie, nie poddaje, ale wytrwale szuka wyjścia z sytuacji, nie przestaje próbować, eksperymentować, szukać, zdaje sobie sprawę, że nie wszystko się w życiu zdaje, dzieje się tak, jakby sobie tego życzył, mimo to próbuje znaleźć wyjście z sytuacji. Po czwarte też optymista to... To nie jest ktoś, kto bagatelizuje problemy. Nasze pobożne życzenia nie sprawią, tak zwane pobożne życzenia, przysłowiowe, nie sprawią, że problemy znikają w naszym życiu. Optymista to ktoś, kto natychmiast zajmuje się małymi problemami. Bo często małe problemy, niepotraktowane poważnie, rosną, niebawem stają się większe, duże, aż wkrótce znajdujemy się w środku kryzysu. I optymista ma takie podejście, mówi, tak, mamy tutaj bałagan, mamy tu jakiś, jak, jakiś problem, ale jeśli podwiniemy rękawy, może coś nam, może coś się nam uda z tym zrobić. To, to jest kluczowe, kluczowy sposób myślenia. I optymizm zaczyna się w naszych myślach, w tym, jak patrzysz na siebie, w tym, jak patrzysz na innych, w tym, jak patrzysz na otoczenie, w tym, jak patrzysz na życie. Izrael, właśnie to jest, to jest właśnie przykład tego, że pesymizm jest bardziej zarazliwy niż optymizm, prawda? Kiedy bo i o i Kaleb zaczęli mówić to, co widzieli i jakie wnioski wyciągnęli, i dziesięciu zwiadowców. Ale co przeważyło, pamiętacie? Lud przyjął raport tych dziesięciu zwiadowców. Łatwiej jest być pesymistą. Łatwiej przyjąć gorsze wieści. Łatwiej, jakoś tak właśnie naturalnie w człowieku jest, że Bardziej jest skłonny wierzyć w to, że spotka go coś złego, coś gorszego niż dobrego. I to jest coś, co powinno się w naszych myślach przestawić. Izrael widział się jako szarańcza, tylko Jozue i Kaleb widzieli przeciwnika jako szarańcza. I teraz w naszych myślach, wiecie, nieustannie płyną, w naszym myśle nieustannie płyną jakieś myśli, Nieustannie toczymy taki dialog wewnętrzny, wewnętrzny sami z sobą, nawet czasami nie do końca jesteśmy tego świadomi, ale wiecie, w naszych umysłach jest ciągły przepływ myśli. Nie wiem, czy jest, nie wiem, czy oprócz momentu, kiedy śpimy, czy jest taki moment, kiedy, kiedy, nic nie myśl, kiedy o niczym nie myślimy. My zawsze myślimy, zawsze jak prowadzimy dialog, dialog sami z sobą, tylko nie do, końca, nie do końca jesteśmy świadomi. I warto jest czasami zatrzymać się na chwilę w taki, w taki świadomy sposób i zobaczyć, jakie myśli przepływają w naszym, naszej, naszej głowie. I możemy odkryć zdumieni, że często są to pesymistyczne myśli, myśli, które gdzieś tam do, do nas docierają, pod wpływem na przykład tego, że coś złego od kogoś usłyszymy, że gdzieś coś zobaczymy. I jeśli pozwolimy przepływać tym myślom, to one w nas zapuszczą korzenie. I my możemy często nie zdawać sobie sprawy z tego, jak, jak właśnie bardzo często łajamy samych siebie, obrzucamy wyzwiskami samych siebie, karzemy siebie. I kiedy zwrócimy uwagę na to, jakie myśli w nas płyną, możemy być zdumieni, jak wiele w nas jest pesymizmu. Zobaczysz wtedy ten nawyk złego myślenia w sobie. Myślimy o tym wręcz automatycznie. I te zniekształcone, nasączone pesymizmem myśli przebierają różne formy, o których zaraz powiem. I wiecie, my czasami myślimy, no ale nie mamy wpływu na to, co myślimy. Biblia mówi co innego. Mamy wpływ na to, co myślimy. Jeśli Filipian 4:8 mówi wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały, to znaczy Biblia nie, nie nakazuje nam niczego, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc mamy możliwość w nasze, nasze myślenie, w strumień naszych myśli. Tak więc powinniśmy kontrolować strumień swoich myśli i teraz jakie formy pesymizmu mogą przybierać nasze myśli. Po pierwsze tragizowanie. Myślisz sobie, nigdy nie uda mi się posprzątać tego bałaganu, nigdy nie zmienię tego. To jest najgorszy dzień w moim życiu i powinieneś w tym momencie wkroczyć w świat swoich myśli, powiedzieć zaraz, zaraz, czy rzeczywiście nie pozbędę się tego bałaganu, czy rzeczywiście nie, nie mam na, na nic wpływu, czy naprawdę ten dzień jest najgorszy w moim życiu, wiecie... Zadawanie sobie pytań samemu sobie może mieć dużą moc. Ono nas może zmusić po prostu do tego, żeby zatrzymać się, że rzeczywiście to, to co myślę, jest prawdą. My również mamy czasami w sobie taki filtr, że, wyszukuj, że wyszukujemy tego, co negatywne. W tym, co słyszymy, w tym, co widzimy, w otoczeniu. Jakoś Umykają nam w naszej uwadze to, co pozytywne w naszym życiu, co ktoś pozytywnego o nas mówi, a jakoś bardziej skupiamy się na tym, co ktoś negatywnie do nas powie i urasta w nas to do ogromnych rozmiarów. Wiecie, ktoś może powiedzieć coś, pięć rzeczy, coś dobrego o tobie, a ty usłyszysz jedną negatywną rzecz, którą ktoś o tobie powie. To jest takie dziwne, prawda? I, i, I kiedy usłyszymy, zignorujemy te pięć pozytywnych rzeczy, słyszymy tą jedną negatywną i potrafimy zepsuć sobie cały dzień tą jedną pozytywną informacją, która gdzieś tam w nas uderzy. Negatywną tak oczywiście. Z jednej strony to oznacza to, że brakuje nam dystansu do samego siebie. Wiecie, my czasami traktujemy samych siebie zbyt poważnie. I potrzebujemy po prostu z tego wy, wyrosnąć, i uznać, że nie zawsze po prostu to co, to, co ktoś do ciebie mówi, jest świętą prawdą. Również to negatywne. Dlaczego, jeśli ktoś coś powie o nas negatywnego, natychmiast uznajemy to za świętą prawdę? Czasami, czasami bardziej prawdziwą od tego, co Biblia mówi o nas. No ale jest w nas, w nas taki jakiś filtr, we mnie też, że jakoś łatwiej nas się czepiają te negatywne uwagi. I niektóre ludzkie umysły są również tak do, do, dostrojone, że restują tylko to, co złe na świecie, a ignorują te dobre wiadomości. I teraz przeczytam taką historię o taksówkarzu z książki Alana Loy McGuinness, Potęga optymizmu. I zobaczymy tu człowieka, właśnie, który, który jest jakby przepełniony pesymizmem. Posłuchajcie, doktor Bruce Larson, człowiek niezmiernie pogodny, opowiadał kiedyś, jak próbował przelać swój entuzjazm na taksówkarza, który wiózł go z lodniska w Indianapolis. Jaki piękny dzień dzisiaj w Indianie, zaczął Larson. Powinien pan być wczoraj, było potwornie, odpowiedział taksówkarz. W Maryland, gdzie mieszkam, opadły już wszystkie liście, a tu drzewa są jeszcze piękne. Cieszę się, że przyjechałem w tym tygodniu. E, te liście też opadną za jakieś 3-4 dni. Człowiek ten w tak konsekwentny sposób wyrażał swoje przygnębienie, że stał się wyzwaniem dla naszego doktora. Gdy mijali tor żużlowy, Larson wyjrzał przez okno i zapytał, czy to jest tor żużlowy w Indianapolis? Uh -huh. Chciałbym obejrzeć tu jakieś zawody. Nawet bym się nie ruszył. A niby dlaczego? A wolę oglądać wyścigi konne. Mojemu przyjacielowi wydawało się, że znalazł wreszcie coś, co lubi ten człowiek. A, więc chodzi pan na wyścigi konne? A gdzie tam? Nigdy nie chodzę. Za drogo. Jak to się dzieje, że wielu z nas, jak ten taksówkarz, myśli w tak negatywnych kategoriach? Głównie z przyzwyczajenia. Pesymizm i beznadziejność stają się odruchową reakcją. Nasze ponure reakcje stają się tak instynktowne, jak nerwowy tik, jak nawykowy skurcz twarzy i nawet nie zauważamy, kiedy stajemy się ślepi na znajdujące się wokół nas dobro. To jest ten filtr, który jest jakoś dziwnie wbudowany w naszą osobowość. Trzeci, trzecie myśli pesymistyczne to jest uogólnianie. Na przykład nie zdajesz jakiegoś tekstu na egzamin, na egzamin na prawo jazdy, myślisz sobie, no bo ja nie, zawsze nie zdaję tekst, testów. Coś ci się nie udaje, to myślisz sobie, no bo mi zawsze się nie, nie wychodzi, nie udaje. Jedna czy nawet dwie porażki nie może prowadzić się do ogólnienia, do takiego wniosku, że ty zawsze, zawsze masz w życiu porażki. Powinieneś sobie powiedzieć, dziś owszem mi nie wyszło, nie udało się, nie, nie wyszedł mi test na egzaminie, ale douczę się i następnym razem zdam egzamin. Tak więc to było uogólnianie i teraz utożsamianie się. Kiedy coś ci się nie udaje, obwiniasz siebie i bierzesz nieproporcjonalną winę za poniesioną porażkę. Na przykład twoje dziecko w szkole ma kłopoty, tak? I wnioskujesz, no to znaczy, że jestem złym rodzicem. Nie udało ci się coś, to znaczy, że jestem nieudacznikiem. Określasz siebie, nie potrafisz się czegoś nauczyć, to znaczy, że jestem nieukiem i głupcem. To jest utożsamianie się. Jeszcze ciekawa taka rzecz, wiecie, Oskarżyciel brzmi bodajże po grecku kategoreo, oskarżać. I ono to właśnie oznacza sytuację, kiedy ktoś na przykład raz ktoś coś ukradnie i ten człowiek określany jest mianem złodzieja. W ten sposób właśnie działa diabeł, który jest oskarżycielem. Zrobić coś raz źle, to natychmiast jesteś złodziejem, jesteś głupcem, jesteś złym rodzicem. To jest właśnie to kategorię. Przeciwnik narzuca ci twoją tożsamość. Mimo, że raz, raz ci się coś nie udało, czy dwa, raz gdzieś tam skrzaczyłeś, zrobiłeś coś złego, natychmiast jesteś złodziejem, tak? Tak więc możemy być zdumieni, jak bardzo często źle myślimy o sobie. I, I kiedyś właśnie źle pomyślimy, pomyślimy, pojawią się jakieś myśli, potrzebujemy się zatrzymać i trzeźwo pomyśleć, logicznie sprawdzić, czy to, co myślimy o sobie i innych w otoczeniu, jest, jest po prostu prawdą. Bo wiecie, Biblia mówi w tym Filipian 4:8, myślcie tylko o tym i pierwsze co, co prawdziwe. 80% tych myśli pesymistycznych, które gdzieś nas wypełniają, nie spełnia. Pierwszego, tego pierwszego warunku. Nie są prawdziwe z reguły. Warto o tym pamiętać. I potrzebujemy rozbić te pesymistyczne iluzje logiką i trzeźwym myśleniem i Słowem Bożym. I to wystarczy. Oczywiście to będzie praca, ponieważ wiecie, są pewne nawyki w myśleniu. Pesymizm jest nawykiem. I to będzie długa praca, gdzie, gdzie po prostu potrzebujemy nauczyć się optymistycznego, pozytywnego patrzenia i po prostu przyjąć nawyk optymizmu. I musimy sobie zdać sprawę, że prawie żadna sytuacja nie jest ani całkowicie zła, ani całkowicie dobra w naszym życiu. Zawsze są w niej elementy, no czasem, czasem te gorsze, czasem te dobre, najczęściej i te, i te, rzadko się zdarza, żeby coś było jednoznacznie złe albo coś jednoznacznie dobre. Tylko, że właśnie my mamy w naszym wnętrzu ten dziwny aparat, który dokonuje selekcji tego, na czym skupiamy uwagę. I często skupiamy uwagę na tym, co jest złe, co, co jest bolesne, co, co niewłaściwe. Musimy odwrócić ten trend w sobie i skupiać uwagę na tym, co dobre, co właściwe, co piękne. I tak jak mówię, to, to jest praca. I Biblia daje nam wiele podstaw do tego, aby myśleć optymistycznie, na koniec przeczytam jeden fragment, przykładowy fragment fragment, który, który powinien nas nastroić optymistycznie. Podoba mi się w nim to, że to nie, nie, nie jest takie całkowicie, że wszystko w porządku i tak dalej. Rzymian 8:3139. Cóż na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?